Kiedyś w tym Naruto. Daj z siebie wszystko! Runda finałowa się komplikuje! No, no, ten dzieciak naprawdę umie walczyć. Dobra robata! Jesteś Niesamowite. Po tak ciężkiej walce ma jeszcze siły, żeby się cieszyć. Nie spotyka na wytrzymałość. Naruto staje się coraz silniejszy. Udało mu się wygrał walkę. Mhm. Jest na drodze do sukcesu, a do tego jest przystojny. Muszę przyznać, Naruto, że ci zazdroszczę. Gdy patrzyłam, jak walczysz, zrozumiałam, że ja też muszę bardzo ciężko pracować. Inaczej niczego nie osiągnę. Eee, Naruto pokonał Nego? Nee nie mogę w to uwierzyć. A myślałem, że jest taki sam jak ja. Zakompleksiony i beznadziejny. Zakompleksiony? Teraz pewnie wszyscy będą mu kibicować. Po prostu świetnie. Trudno mi będzie go pokonać. Co za dno. Zaraz złapię doła. Bez nadzieja. Niebywałe, od kiedy Naruto tak perfekcyjnie kontroluje czakrę lisa o dziewięciu ogonach. Tak! Nawet ptak zamknięty w klatce po jakimś czasie znajdzie sposób, by wydostać się ze swego więzienia. Marzenie o wolności jest zbyt silne, aby mu się oprzeć. Tym razem przegrałeś. Musiałeś zużyć całą Czakrę. Mam dla ciebie wiadomość, Ney. Nie tylko ty tu jesteś kimś wyjątkowym. Po co walczysz ze swoim przeznaczeniem, nie mając żadnych szans? Bo mówią na mnie słabeusz. Udowodnię, że się mylą. Tylko wybrańcy mogą zostać Hokage. Myśl sobie, co tylko chcesz. Ha? Lord Huga? Przepraszam, moglibyście zostawić nas samych Cóż, nie za bardzo możemy... To nie potrwa długo Tak, oczywiście Czego ode mnie chcesz? Chodzi o tamten dzień Przyszedłem ci wyjaśnić, co się wtedy wydarzyło. O czym ty mówisz... Tamtego dnia byłem gotowy na śmierć. Co? Co ty wygadujesz? Tamtego dnia mój ojciec został zmuszony, żeby poświęcić życie dla dobra rodziny. Ha? Cała prawda zapisana jest w tym zwoju. Oczywiście kolejne brednie potwierdzające niewinności głównej rodziny. Ktoś taki jak ty, powinien to zrozumieć. A, To pismo. Nej. Obawiam się, że zostało mi niewiele czasu. Chcę wykorzystać tę okazję, aby coś ci powiedzieć. Powiedzieć mi coś? Szef chmurnych ninja z Krainy Błyskawic próbował porwać Hinatę. Jednak władze jego krainy nie chciały w to uwierzyć i powstał problem. Za śmierć swojego ninży Kraina Błyskawic zażądała zapłaty, której nie mogliśmy zaakceptować. Nie, nie mamy wyboru poświęcając swoje życie, osalę naszą wioskę. Hmm. Zaczekaj, Hiyashi, nie rób niczego pochopnie. Hmm. i Genkai, rodziny Hyuga, jest jednym z największych sekretów naszej wioski. Obowiązkiem głowy klanu jest przekazanie tego sekretu swoim następcom. W tym wypadku nie mogę go spełnić, bo inaczej ściągnę na naszą wioskę okrutną wojnę. Dobrze cię rozumiem. Ale przecież zawsze możemy wykorzystać boczną gałąź naszego klanu. Nie martw się, Hizashi rozumie powagę sytuacji. Tak, ale wiemy, że Krainie Błyskawic zależy na odkryciu tajemnicy Byakuga. A gdy Hizashi umrze, razem z nim przepadnie moc Byakuga. Wątpię, czy spodobałoby się to krainie błyskawic. Jeśli powiemy, że zgadzamy się na ich żądania i oddamy im ciało twojego brata bliźniaka, to z pewnością dadzą nam po tym spokój. Ale to jest... Słuchaj, Hiyashi, nie zadręczaj się tą sprawą. Każdy z twoich przodków zrobiłby to samo, żeby bronić klanu Hyuga. Czasem trzeba nawet poświęcić życie, żeby ratować własnego brata. Tak musi być. Taki jest los głowy rodziny. To przeznaczenie. Twoim obowiązkiem jest dalej rządzić klanem Hyuga. Co się stało, Hyashi? Zazwyczaj jesteś bardziej zdecydowany. To zbyt poważna sprawa, żeby działać pochopnie. To nie takie proste. Oh. <śmany> I Zasi. Nie musisz. Proszę, Hiashi, pozwól mi na to. Ale co będzie z Neim? Musisz to zrozumieć. Bardzo długo czułem żal do głównej gałęzi Klanu, mówiąc szczerze, nadal go czuję. Nie robię tego, ponieważ taki jest mój obowiązek. Robię to tylko dlatego, że chcę Cię chronić, bracie. Po raz pierwszy czuję, że sam mogę wybrać drogę, którą pójdę. Po raz pierwszy czuję się wolny. Ney poznał mnie z tej gorszej strony. Chcę to zmienić. Tym razem mam zamiar zrobić to, co uważam za najlepsze. Czekasz, proszę, na jemu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że z własnej nieprzymuszonej woli wybrałem śmierć i tym samym wybrałem wolność. Hmm. Hmm. Myślisz, że ginąc za mnie... ...poczujesz się naprawdę wolny? Nie rozumiesz, bracie? Ja już jestem wolny. Sprzeciwiłem się przeznaczeniu klanu Hyuga. Chciałem choć raz mieć wpływ na mój los. Żegnaj. Bądź kowalem swojego losu, Nei. A wtedy będziesz się czuł naprawdę spełniony. Ojcze. Taka jest prawda. <taka> Wybacz mi. Proszę, Lordzie Hiasi, nie klękaj przede mną. Ojcze. Sam już nie wiem, czy los jest niczym chmura, którą wiatr bezwiednie pcha w jednym kierunku. Czy może ludzie mają wpływ na to, dokąd ich chmura dotrze? Nie wiem. Jeszcze tego nie rozumiem. Być może cel jej podróży będzie zawsze ten sam, bez względu na obraną drogę. Czasem droga, którą wybraliśmy, krzyżuje się z drogą kogoś, kto żyje pełnią życia tej radości, którą roztacza wokół spotkany przez nas człowiek, tkwi ogromna siła. Zrozumiałem to dzięki mojej ostatniej walce. Teraz, ojcze, mam tylko jeden cel. Stać się silniejszym, żeby już nigdy z nikim nie przegrać. Takie jest moje postanowienie. Ojcze, żałuję, że nie widzisz tych ptaków. One też lecą ku wolności. Nie doczekać co będzie dalej! To najlepszy finał jaki widziałem! Co z następną walką? <tum> Tłum jest wyraźnie podekscytowany. To dlatego, że walka była wspaniała. Oczywiście, to prawda, ale... Hmm. Nie tylko dlatego. Najprawdopodobniej wszyscy Shinobi, władcy feudalni oraz zwykli widzowie z niecierpliwością czekają na kolejną walkę. A przy okazji, na ceremonii otwarcia nie zauważyłem ucichy, ale rozumiem, że zdążył już przybyć. Yyy, eee, cóż... Nadal ani śladu Sasuke. No i jeszcze ten Orochimaru. Proszę, wyklucz z turnieju Sasuke, zanim wybuchnie skandal. co tu się dzieje? Zacznijcie kolejną walkę! Zacznijcie. Ile można czekać? Niedługo zacznie zapadać zmierzch! Skąd to opóźnienie? Co tu się dzieje? Sasuke powinien już tu być. Sasuke... Ten Sasuke... Co ten gość sobie w ogóle wyobraża? Poddał się? Mądry człowiek nie igra z niebezpieczeństwem, wiedząc, że to się źle skończy. Sasuke na pewno się tu zjawi, zobaczysz! A tak poważnie to, co on wyrabia? Jeśli zaraz się tu nie zjawi, to go zdyskwalifikują. Nie mam wyboru. Sasuke! Zostaje wykluczony. Tak. Sasuke ucicha zdyskwalifikowany? Tak. Obawiam się, że nie mamy wyjścia. Ach, I co my teraz zrobimy? Jeśli się tu nie zjawi, to nasza strategia leży. Robi się nieciekawie. Hmm, czyżby, Sasuke. Dokąd idziesz, Gara? Przypomnieć sobie, że żyję. Ciekawe czy gara maczał w tym palce. Zasukę jeszcze raz. Hmm. Coś nie tak? Przecież widzę, że się chowasz, pragnąc krwi. Oszczędź mi zachodu i wyłaś. A więc to ty. Lordie Hokage, proszę zaczekaj jeszcze chwilę, zanim ostatecznie zdyskwalifikujesz Sasuke Uchiha. Rozumiem cię, panie, ale bez względu na to, jak świetnym jest Shinobi, spóźnia się i nie możemy robić wyjątków. Jeśli nie ma innych powodów, aby przywódcy Shinobi czekali na rozpoczęcie walki, należy go natychmiast zdyskwalifikować. Rozumiem. Tak się składa, że jest jeden ważny powód. Hmm. Większość przywódców Shinobi i panów feudalnych przybyła tu właśnie po to, aby obejrzeć walkę Sasuke Uchiha. Ale mimo to... To ostatni żyjący członek klanu Ucicha. I wiem, że Kraina Wiatru od dawna czeka na pojedynek między nimi a Garą. Lordzie Hokage. Nie mamy gwarancji, że Sasuke się pojawi, ale... Niech będzie. Zrobimy wyjątek, przełożymy tę potyczkę i zaczekamy. Ależ Lordzie Hokage, muszę zaprotestować. Poinformuj sędziego. Ech, tak jest. Przyznaję, że jestem nieco zaskoczony, że tak bardzo ci na tym zależy, Lordzie Kazekage. Jedynie Sasuke jest przeciwnikiem, przy którym nasz ninja pokaże pełnię swoich możliwości. To dla Sasuke wielka szansa, tak samo jak i dla nas. Długo jeszcze mamy czekać? Zaczynajcie walczyć! Posłuchajcie uważnie, jeden z zawodników z następnej pary jeszcze nie dotarł. Dlatego zdecydowaliśmy się przełożyć tę walkę i zacząć następną, która była w harmonogramie. To świetnie, a więc Sasuke wciąż ma szansę. Uh, bardzo dobrze. E? Hej, to znaczy, że moja kolej przyjdzie szybciej niż myślałem. Ale dno. Przed nami następny pojedynek. Walczą Shino i Kankuro. Zapraszam. Wynik mojej walki nie ma już znaczenia. <ścoughs> Poza tym... Nie chcę pokazywać przeciwnikom, do czego zdolna jest moja kukła Kruka, zanim wprowadzimy w życie nasz plan. Sędzio! wycofuje się! Uh? Uh? Co? Uh. Wycofuję się. Możecie przejść do kolejnej walki. Od wycofania się Kankuro, Shino zwycięża walkowerem. A ty kto? To moja kolej, prawda? Widzę, że nie możesz się już doczekać. Dobrze. Zaczynamy kolejny pojedynek. Ej, ty tam. Chodź tu. Dajcie spokój. Takie zmiany nikomu nie wyjdą na dobre. I dlaczego to moja walka musi być już teraz? Totalna beznadzieja. Shikamaru Marunara, zapraszam. Świetnie. Jeszcze trochę i sam się wycofam z turnieju. Dawaj, Shikamaru Nara! o, o.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 Czy że on walczy w finale? Uważam, że nie! Jest świetnie przygotowany! Naprzód, kolego! Ale nie dziwicie, że się tak wpatruje w niebo? Według mnie na jego twarzy widać zacięcie! Do boju, Shikamaru! Bądź silny, wygrasz! W następnym odcinku! Zero motywacji! Człowiek, który chciał być chmurą! I no, chyba zaczynam się ciebie trochę bać.